Szczęść Boże. Szczęść Boże. E, ja tu tak e, słucham w radiu e, młodych małżonków. A z kim mamy do czynienia? A Marcin. A miło mi. Tak, przepraszam, bo ja jestem w pracy. To może A. tak trochę mi przeszkadzać, ale tak słucham na słuchawkach. E, bardzo piękne świadectwa młodych ludzi. E, ja może tak wspomnę, bo ja już jestem sakramentalnym małżonkiem 13 lat, e, ale w kryzysie małżonkiem. Yy, mhm. I bardzo dużo tutaj w, wnoszę od yy, młodych małżonków i od młodzieży yy, bardzo piękne świadectwa. Yy, I cieszę się, że właśnie młodzież trwa tak przy Panu Jezusie i tak yy, potrafi współpracować z Panem Jezusem yy, w swojej drodze pięknej małżeńskiej. Mhm. A, y, czyli, bo tak m, poza anteną rozmawialiśmy, Marcin ma 33 lata, czyli, czyli, czyli tak młodo dosyć wziąłeś ślub, tak? E, tak, tak, młodo wziąłem y, mhm. i też jestem sakramentalnym, tylko mówię, ja jestem w kryzysie małżeńskim, y, trwam też ze wspólnocie. Y, mhm. Z tym, że no moja małżonka mnie opuściła i dla mnie też jest bardzo ważna wierność Panu Bogu. Y, bo nawet jak moja małżonka mnie opuściła, to ja po prostu trwam w tej jedności małżeńskiej. Bo to jest też bardzo ważne dla małżonków w kryzysie, jeżeli nawet nie mieszkają razem. Trzeba wierzyć w to, że każde sakramentalne małżeństwo jest wtedy do uratowania. Bo to jest sakrament, który nas jednoczy. To jest ta trójca między mną, małżonką, a Bogiem. Mhm. I to też jest ważne, żeby się zwracać do Pana Jezusa, do Józefa, do Maryi, do opiekunki do rodzin. Aby, aby trwać po prostu w tych małżeństwach, tych trudnych, bardzo trudnych. Dzięki, dzięki Marcin za, za Twoje świadectwo, za Twoją wiarę. Pozdrawiamy Cię no i życzymy Ci udanego czasu jeszcze teraz w pracy, bo tam słyszymy, tak pracujesz. No, nie, nie ma problemu. To, to Z tym, że nie ma problemu, bo ja starałem się słuchać Was i po prostu też podzielić taką skromną refleksją na temat wiary, na temat świadectwa. Dzięki. dzięki. Pozdrawiam z Panem Bogiem. No właśnie, wiara, wiara w Boga, która, jak słyszymy, tylko pomaga jeszcze w różnych sytuacjach. Bo chyba nikt, kto staje mm, przed tą decyzją, kiedy już zaczyna mówić, lubuje Cię miłość, wierność, chyba nikt wtedy nie ma w głowie, że, przy, że może przyjść taki czas, że, że coś, coś nie tak będzie. Marcin, yy, Ty też dałeś piękne świadectwo tym telefonem, bo powiedziałeś, że, że trwasz przy Bogu, chcesz trwać w jedności i powiedzmy umacniamy się nawzajem, Ty dajesz świadectwo, my też dajemy świadectwo i po prostu yy, na pewno, tak jak po, powtórzę Tomkowi, powtórzę też Tobie, jesteś na pewno na dobrej drodze, bo jesteś przy Bogu i, i, i stawiasz na Pana Boga yy, także myślę, że z głęboką wiarą to wszystko też się ułoży tylko trwaj po prostu Także jesteśmy z Marcinem i też modlitwie na pewno i ze wszystkimi, którym się gdzieś tam coś komplikuje w małżeństwie.